Jest na tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Gardias, dzień dobry ponownie. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Francja to jeden z najpoważniejszych partnerów gospodarczych Polski, mówi premier Tusk po rozmowach z prezydentem Macronem. Jarosław Kaczyński nie wyklucza wyrzucenia Mateusza Morawieckiego z spisu. Prokuratura chce zatrzymania Grzegorza Brauna, wniosek trafił do Parlamentu Europejskiego. Francja będzie traktowana jako jeden z najpoważniejszych partnerów w kwestii najważniejszych inwestycji w energetykę czy obronność, podkreśla premier Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji od rana składa wizytę w Gdańsku w ramach Międzyrządowego Szczytu Polsko-Francuskiego. To realizacja podpisanego rok temu w Nancy traktatu o współpracy z Francją. W Gdańsku jest Dagmara Kendzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są ustalenia po spotkaniach przedstawicieli rządów.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 Ma też w przyszłości zwiększyć się udział tych żołnierzy w kraju. Podczas spotkania była też mowa o parasolu nuklearnym dla Polski, ale tutaj zarówno prezydent Francji, jak i szef naszego rządu byli powściągliwi w słowach. Powiedzieli, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane. A relacjonowała Dagmara Kędzior. Jarosław Kaczyński nie wyklucza, że Mateusz Morawiecki zostanie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Prezes ugrupowania powiedział w Jastrzębiu Zdroju, że Stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez byłego premiera, to w istocie parapartia.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 Zaufanie do zawodu lekarza. Prokuratura rejonowa w Oleśnicy umorzyła z kolei śledztwo przeciwko lekarce Gizeli Jagielskiej w sprawie przeprowadzenia aborcji. Nie dopatrzono się nami przestępstwa. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Troje dzieci z gminy Magnuszew z wymiotami, biegunką i gorączką trafiło w weekend do powiatowego szpitala w Kozienicach na Mazowszu. W gminnym wodociągu stwierdzono bakterie coli. Dyrektorka kozienickiego szpitala Ewa Gizicka mówi, że dzieci są w stabilnym stanie. W czasie weekendu do nas, do szpitala, rzeczywiście trafiło troje dzieci z tamtego rejonu Magnuszewa z wymiotami, biegunką, gorączką. Komunikat o skażeniu wody pojawił się na stronie Urzędu Miasta w Magnuszewie w sobotę. Radny Andrzej Romanowski twierdzi, że od kilku dni mieszkańcy alarmowali w sprawie stanu wody. Dodaje, że zabrakło szybkiej i powszechnej akcji informacyjnej. Dlatego wystąpiłem o udostępnienie pełnych informacji w tej sprawie, aby dokładnie wyjaśnić przebieg zdarzeń. Mieszkańcy mają prawo do rzetelnej i natychmiastowej informacji. Wodę w Mangduszewie można pić wyłącznie po przygotowaniu. Po kontroli policyjnej grupy SPIT na parkingu w Brzezinach w Łódzkiem posypały się mandaty. Kierowcy złamali przepisy niemal 90 razy. Najwięcej było przypadków przekroczenia prędkości. Mieszkańcy miasta alarmują, że spotkania młodych kierowców w sportowych autach są niebezpieczne. Wskazują też na potrzebę wyznaczenia dla nich odpowiedniego miejsca. Mocnymi samochodami przyjeżdżają z tego co widzę. Troszeczkę stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy się przemieszczają po parkingu. I raczej chłopaki przyjeżdżają takimi nowszymi autkami z tego co zauważyłem BMW, Audi, Mercedes. Należy ich karać czy na przykład może znaleźć im jakieś miejsce? Ja myślę, że znaleźć im miejsce, żeby mogli jednak tą energię gdzieś, żeby mogła ujście znaleźć. Mieszkańcy zgłaszają, że kierowcy na tak zwany drift spotykają się regularnie na parkingu przy jednym z centrów handlowych na obrzeżach Brzezina. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Ponad 45% prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport w trójce. Norbert Michalak. W benczu zamykającym 29. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy Lechia Gdańsk zagra z piastem Gliwice. Gliwiczanie będą próbować oddalić się od strefy spadkowej, natomiast Gdańszczanie mogą wykonać konkretny krok w kierunku utrzymania. Mówi trener Lechi John Carver. Yeah, there's, there's pressure from everywhere, okay? so presja napiera na nas z każdej go... strony, zarówno z góry, jak i z dołu. And musimy umieć sobie z nią, radzić, z nią radzić, bo towarzyszy ona każdemu meczowi piłkarskiemu. Szczerze mówiąc, ci chłopcy potrafią nad nią panować, gdyż mierzą się z nią od pierwszego dnia. To ważne spotkanie dla obu klubów, ponieważ obie drużyny przegrały swoje ostatnie mecze. Zdecydowanie musimy się teraz odbić, bo gramy u siebie i musimy to wykorzystać. Początek meczu Lechia Piast o 19.00. To jeszcze wiadomość ze świata piłki. Georgi Hadzi został nowym trenerem reprezentacji Rumunii. Legendarny piłkarz nazywany Maradoną Karpat cieszy się dużym poparciem społecznym. W sondażu 71% kibiców uznało go za odpowiedniego kandydata. Jego głównym konkurentem do objęcia stanowiska był Edward Jordanesku, były trener Legii Warszawa. Nowe szkoleniowiec zadebiutuje w meczu towarzyskim z Gruzją, a jesienią jego podopieczni zmierzą się z Polską w Lidze Narodów. Na koniec o tym, że Hubert Hurkacz wybrał nowego trenera. Został nim Gilles, Gilles Serva, Francuz w przeszłości współpracował z Daniłem Miedwiediewem pod jego wodzą. Rosjanin zdobył 12 tytułów ATP, w tym Wielkoszlemowej US Open. Powtórzmy, chłód w nocy zajrzy do większości regionów Polski. Minus jeden, nawet minus dwa stopnie. Na Suwalszczyźnie minus cztery przy gruncie. Coraz dłuższe dni, na przykład w Gdańsku dzisiaj zachód słońca już na chwilę przed dwudziestą. Pozostałe miasta, miasteczka i wsie no, czekają na wiosnę cały czas. Teraz jeszcze od pięciu, sześciu na południu przez dwanaście w centrum i na północnym wschodzie, po nawet czternaście na północnym zachodzie naszego pięknego kraju. A jutro 13 to będzie maks. Trójka, program O 18:08 zapraszamy na już ostatnią godzinę wspólnej popołudniówki. O 19:00 spotkanie face-to-face. Face. Jarosław Kaczyński, Mateusz Marawiecki. A jeszcze 20 minut temu Roch Kowalski dyskutował z politykami lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości tutaj w studiu. Zadzwonił pan Andrzej, który proponuje coś konkretnego. Przysłuchuję się audycji politycznej i nasuwa mi się taki wniosek, żebyście państwo rozliczyli europosłów z ich dotychczasowej działalności. Co zrobili, żeby Europejski Ład nie wszedł w życie? i Jakie propozycje ustaw czy zmian proponowali, oprócz tego, że biorą pieniądze unijne? Niektórzy ostro krytykują Unię Europejską, a tam właśnie pracują, no ale tłumaczą, że chcą wspólnotę zmieniać. A już za chwilę połączenie z Waszyngtonem. Marka Wałkuskiego zapytam o to, co dzieje się w Pakistanie, bo tam miały rozpocząć się rozmowy pokojowe USA z Iranem. Jakie stanowisko zajmuje Biały Dom? Spróbujemy się dowiedzieć. Na razie muzycznie sobie odlatujemy z Lenem Krawicem. Fly away w Radiowej Trójce. Kilkadziesiąt minut temu nasz słuchacz zapytał o receptę na złą sytuację w służbie zdrowia. Pani Jagoda ma odpowiedź. Słuchacze pytają się, jak dotknąć problem służby zdrowia. Ja znam bardzo prostą odpowiedź. Najlepiej byłoby zlikwidować źródło i przyczynę większości chorób, czyli przemysł nikotynowy i monopolowy i śmieciowe jedzenie. Mniej byłoby potrzebnej diagnostyki, mniej leków, mniejsze kolejki do lekarzy. No i więcej spacerów, więcej ruchu, tylko niech ta wiosna da nam więcej stopni. 2 i 7 trójek. No teraz zupełnie inne pytanie. Jaka recepta na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? No, odpowiedź wydaje się być teoretycznie łatwa, rozmowy, ale sytuacja się komplikuje. Upływa termin zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a Teheran mówi, że nie zamierza ponownie siadać do stołu negocjacyjnego. Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie z Białego Domu. Witam, witam. No właśnie pytanie będzie też dotyczyło tego miejsca. Na jakim stanowisku stoi Biały Dom? Bo wczoraj prezydent USA słów nie ważył. Powiedział, że jeśli Iran nie zaakceptuje planu pokojowego Amerykanów, to armia Stanów zbombarduje wszystkie elektrownie i mosty. No tak, takie groźby Donald Trump powtarza od dawna. Właściwie od początku tej wojny mamy ogłaszanie sukcesu, potem gotowość do negocjacji, twierdzenie, że wojna jest zakończona, potem, że jeszcze będzie trwała, a potem, że zniszczy cywilizację. No i taki, e, takie wypowiedzi także mamy w ciągu ostatnich 24 godzin. E, ta groźba o zbombardowaniu Iranu przeplata się z twierdzeniami Trumpa, że porozumienie jest blisko, że te rozmowy się odbędą. E, co ciekawe, Dzisiaj rano waszyngtońskiego czasu Trump udzielił krótkiego wywiadu dziennikowi New York Post, w którym powiedział, że J.D. Vance, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych razem z jego pełnomocnikami Jaredem Kushnerem i Steveem Witkowem, już są w drodze do Islamabadu na rozmowy z stroną irańską. Nawet pojawiły się doniesienia z Iranu już wtedy, że delegacja amerykańska będzie w ciągu kilku godzin lądować. Po czym okazało się, że J.D. Vance jest w Waszyngtonie i dosłownie godzinę temu przyjechał tutaj w kolumnie do Białego Domu. Także albo Trump nie zdawał sobie sprawi, że J.D. Vance jeszcze nie wyjechał, albo ta, ten wyjazd został w ostatniej chwili odwołany i przesunięty. Ja przed chwilą dostałem informację od osoby zaznajomionej z planami J.D. Vance'a, że jak się wyraził, do tego wyjazdu dojdzie, cytuję, wkrótce. Także może to być dziś, może to być jutro w zależności od tego, co postanowi Iran. A Iran z, z tych wypowiedzi, które słyszymy z Teheranu uważa, że Stany Zjednoczone nie dotrzymały warunków tego zawieszenia broni, które wygasa w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Wczoraj sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała po tym, jak amerykańskie wojska ostrzelały irański statek w rejonie Cieśniny Ormus, który nie chciał się zatrzymać po ostrzeżeniach że powinien zawrócić. Amerykanie strzelili w maszynownię i zablokowali ten statek. Także sytuacja jest, jak, jak to można powiedzieć, dynamiczna. Bez wątpienia Trump chciałby, żeby do takich rozmów doszło, ale z drugiej strony stawia warunki, które Teheran, jak twierdzi, są nie do zaakceptowania. No to może być takie troszkę podejście transakcyjne, ale... Bo Iran liczył, że jeśli otworzy ciśninę Ormus, no to USA zdejmą blokady z tych portów. Ale to się nie stało i w weekend znów została zablokowana. Tak, To porozumienie o zawieszeniu broni o tyle jest ważne, że rzeczywiście nie mamy do czynienia z bombardowaniami Iranu i w tym sensie działania militarne są, nie są prowadzone. Natomiast nie wygląda na razie na to, żeby obie strony zbliżały się, jeśli chodzi o stanowiska w kwestii czy wzbogacania uranu, czy kontroli nad Zatoką Ormus. To jest jeden z głównych problemów w tych negocjacjach. Poza tym, że Amerykanie i Trump chciałby wzbogacony uran, który posiada Iran, zabrać z Iranu i wstrzymać program nuklearny tego kraju, no to drugi punkt sporny to jest właśnie cieśnina Ormus. No i tutaj też nie ma porozumienia. Natomiast no Trumpowi część z tych wypowiedzi wynika, że wyraźnie zależy. On oczywiście grozi, oczywiście słychać takie pochukiwania z Białego Domu ale, ale bardzo mu zależy na tym, żeby ten konflikt jak najszybciej zakończyć, szczególnie w sytuacji, w której Amerykanie patrzą na ceny paliw na stacjach benzynowych, które przekraczają 4 dolary za galon, a wybory parlamentarne w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wielkimi krokami. No tak, ja jeszcze sprawdzam jak wygląda sytuacja na giełdzie i ropa naftowa chyba tutaj nie reaguje zbyt nerwowo, może już rynek się trochę przyzwyczaił do tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych, no tak coś mówi, a potem zmienia zdanie, bo ropa nie podskoczyła aż tak mocno, jak była wcześniej, gdy ten konflikt się zaogniał jeszcze bardziej, więc to tak może wyglądać. Marek Wałkuski. No to, co na pewno możemy powiedzieć, to, mhm. że Trumpowi udaje się te nastroje, e, tymi nastrojami na giełdach sterować, nawet jeśli nie ma porozumienia, ogłosi, że porozumienie mhm. jest bliskie, ceny ropy spadają i, i, i potem nie odbijają w górę, także być może to jest taki tajemniczy sposób na zarządzanie e, sytuacją na rynkach światowych. No tak. Marek Wałkuski, prosto z Waszyngtonu, sprzed Białego Domu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chyć. O 18.21 w studiu y, Radiowej Trójki oczywiście pojawił się wicedyrektor naszej anteny, Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, to mo Coś, co się może. Trzeba się tak tytułować. Miałem tu jeszcze milsze słowa powiedzieć. Że o to, oznacza, to mogą tak, być, tak. To tak. oznacza, że będziemy rozmawiać o wyjątkowych książkach i wyjątkowych autorach. To, prawda? Jest prawda? to się zgadza. Tak. tak. Już za chwilę w studiu Agnieszki Osieckiej spotkasz się no, z pisarką, mistrzynią tak naprawdę reportażu. To będzie Małgorzata Szeinert. Tak. Co to będzie za spotkanie? To jest spotkanie, które związane jest z tym, że ukazały się jednocześnie dwie książki. Chłodnia, czyli grzejnia. Wywiad mm -hmm. o jej życiu, przeprowadzony przez Dorotek Karaś i Marka Stevlingowa, Ale też chwila przed podróżą, zbiór najwybitniejszych reprezentacji Małgosi z czasów Polski Ludowej. Absolutnie wspaniała książka i od razu powiem że to spotkanie będzie retransmitowane na antenie naszej 1 maja w piątek o 18. W tej książce jest mnóstwo fantastycznych tekstów. Mówię o chwili przed podróżą, zbiorze reportaży, ale jest jeden, który rozwinął się w książkę i o którym na antenie programu trzeciego rozmawialiśmy w roku 2013, kiedy książka została wznowiona, nosiła tytuł Śród Żywych Duchów. I to jest opowieść o Małgorzacie tej reporterce, która w czasach końca komunizmu szuka grobów osób zamordowanych przez komunistów w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie w czasie stali stalinizmu. I zostawia karteczki na łączce, na Powązkach, na cmentarzu, na Służewie, prosi o kontakt bo chce poznać historię ludzi, którzy zostali przez komunistów zgładzeni. Ten reportaż w wersji krótkiej kończy tę książkę i to jest dla mnie opowieść o odwadze i determinacji, którą reporterka, reporter powinien się e, jakoś odznaczać. To powinien być jego znak filmowy. Będziemy też o tej odwadze rozmawiać. Zapraszam bardzo serdecznie. Powiem też, że w studiu Agn Agnieszki Osieckiej będą Wszyscy najważniejsi uczniowie i uczennice Małgorzaty Szejnert od Magdaleny Grzebałkowskiej po Mariusza szczegła i mam nadzieję, że ich w tej transmisji 1 maja też będzie można usłyszeć. Pozdrow w takim razie panią Małgorzatę. Ja tylko powiem, że mówił to człowiek z trójki. Nie będziemy się już, tak jak mówiłeś tutaj, dyrektorować. Powiedziałeś, że nie. Właśnie. Michał Nogaś. Uśmiechnie się. Uśmiechnij Jeszcze rady. nie w garniturze, ale za chwilę ale trzeba będzie. będzie się przepoczwarzyć. Tak. <głos> to trzeba zobaczyć. Dziękuję Ci, Michale. Dziękuję Ci, Michale. Michale, zagrajmy coś.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 Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Co najmniej 350 milionów złotych mogli stracić poszkodowani przez Zonda Krypto, a ich liczba wciąż rośnie. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach. Tymczasem prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego twierdzi, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy z Zonda Krypto i zarzuca bezczynność ABW. Radosław Piesiewicz mówi, że jeszcze przed ogłoszeniem współpracy z Zonda Krypto, PKOL zgłosił się do ABW z prośbą o wsparcie. Problemy ze, spie ze spieniężeniem otrzymanych od Zonda Krypto tokenów ma część sportowców, którzy reprezentowali Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Wiceprezydent J.D. Vance i amerykańska delegacja mają w ciągu kilku godzin wylądować w Pakistanie, żeby przeprowadzić rozmowy dotyczące Iranu, mówił w rozmowie z New York Post prezydent Donald Trump. W Islamabadzie miały rozpocząć się dziś rozmowy pokojowe, jednak Iran odrzucił propozycję udziału w nich. Według wcześniejszych informacji do Pakistanu polecieli także wysłannik Białego Domu do spraw Bliskiego Wschodu Steve Whitcoff oraz Jared Kushner, doradca Trumpa, a prywatnie jego zięć. Pół miliona migrantów ma zalegalizować swój pobyt w Hiszpanii. Hiszpański rząd wprowadza program, dzięki któremu migranci mogą ubiegać się m.in. o prawo do pracy. Chodzi przede wszystkim o osoby, które już mieszkają w kraju i pracują w szarej strefie. Jak mówiła w Centrum Świata w Trójce profesor e, pro, Magdalena Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego, istotny jest tu argument ekonomiczny.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 Jeszcze ponad godzina ze słońcem, a na północy i zachodzie Polski to nawet półtorej. W Warszawie pięknie, a w Gdańsku podobno też. A jak jest tu Państwa, proszę dawać znać z mniejszych i większych miast. I wiosek też. W nocy lepiej pozamykać okna, absolutnie, bo będzie zimno. Prawie wszędzie. Przemrozki minus dwa stopnie. W okolicach Suwałk minus cztery. A jutro na południu deszcz, a w skali kraju od 9 do 13 stopni. A już za chwilę Państwa telefony, dużo ich ostatnio odbieramy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Są nawet odważne tezy, że kiedyś to było w ogóle lepiej. A dlaczego? Zaraz się wyjaśni. Powód może zaskoczyć. Train, maybe you're the last train. Oh, oh. I'm on the last train, running. I'm on the last train. Jacek Frenzel odbiera kolejne telefony, no w różnej sprawie tak naprawdę, teraz też będzie o dwóch zupełnie innych kwestiach. Pan Stanisław zgadza się z panem Andrzejem z kolei, który powiedział, że powinno się rozliczyć europosłów z ich pracy. Ja chciałem nawiązać do wypowiedzi mojego przedmówcy i całkowicie się z nim zgadzam. Przecież europosłowie są po to w parlamencie europejskim, żeby wprowadzać nowości i wstrzymać ten zielony ład, który wprowadził rząd i posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I teraz oni próbują zwalić to wszystko na rząd Koalicji Obywatelskiej. Chciałabym powiedzieć, że kiedyś było lepiej. Często podróżuję i wysyłam kartki do mojej wnuczki. Proszę sobie wyobrazić, że z danego Miasta. Nie ma znaczka pocztowego z tego miasta. Z dużych wojewódzkich, z mniejszych. Ja się wychowałam na pocztówkach z pięknymi znaczkami z miast, ale pamiętam jeszcze zwierzęta, ptaki. Tego nie ma. Kiedyś było lepiej. No, takie głosy, takie komentarze. W polskiej polityce chyba też kiedyś było lepiej. Tak mi się wydaje, że byś więcej tej kultury osobistej mieli politycy. Których miast brakuje na polskich znaczkach pocztowych? To jest pytanie. Proszę dzwonić. smutek you'll save 18.40. No było o Unii Europejskiej kilka chwil temu, to i teraz wątek taki się pojawi. Trzy lata opóźnień i groźba kar. Unijna dyrektywa o jakości wody w kranie wciąż nie została przez nas wdrożona. Trwa drugie podejście po tym jak prezydent Karol Nawrocki nowelizację ustawy zawetował. Poszło m.in. o zapis dotyczący kompetencji i podziału odpowiedzialności za tę właśnie jakość. Zdaniem prezydenta był to przejaw nadregulacji. Obecna, uchwalona przez Senat, ustawa tych wad już nie ma, ale zmiany i tak będą. Odtąd nie tylko wodociągi mają odpowiadać za jakość dostarczanej do domów i mieszkań wody. Kto jeszcze będzie miał taki obowiązek? O tym Kuba Witkowski i nie będzie to wcale lanie wody. Kranówka zamiast wody butelkowanej. Czemu nie? Piję i żyje. I oczywiście, że pijemy. W wielu miastach to co leci z kranu nadaje się po prostu do picia, ale bywa na przykład okresowo, że zamiast krystalicznie czystej wody do szklanki płynie kawa z mlekiem. U nas czasami się właśnie zdarzają takie, jak coś tam jest czyszczone, nie wiem co i tak jest, ale to ja wtedy się przerzucam na butelki, nie piję tego, co tam leci. W takich sytuacjach zwykły obywatel ma zazwyczaj pretensje do wodociągów. No bo jak to? Zachęcają do picia kranówki, a dostarczają coś, co pachnie i wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście ujęcie wody, uzdatnianie tej wody, dystrybucja tej wody, magazynowanie tej wody należą do przedsiębiorstwa wodociągowego. Tadeusz Rzepecki z Zarządu Tarnowskich Wodociągów. Natomiast na końcu całej drogi tej wody mamy zestaw wodomierzowy zazwyczaj, po którym pojawia się instalacja wewnętrzna w nieruchomości. I tu wodociągi nie mają wpływu na jakość wody. A dość często mowa przecież o starych domach, kamienicach czy blokach, gdzie rury pamiętają nawet... Uwaga! koniec XIX wieku. Tego typu instalacje są na przykład wykonane z, ze stali ocynkowanej. Tego cynku już dawno nie ma. Tam następuje korozja wewnętrzna. Jeszcze gorzej, jeżeli tam są jeszcze rury ołowiane. Uchwalone właśnie przepisy wdrażające unijną dyrektywę mają jasno precyzować, kto za co odpowiada. A to oznacza, że właściciele i zarządcy nieruchomości nie uciekną przed odpowiedzialnością, stwierdza Paweł Sikorski z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. To właśnie kładzie nacisk na każdy element, aby z wszystkich tych systemów, czyli całego łańcucha dostaw wody, wszystkie te elementy były zabezpieczone. I uwaga, dotyczy to także domów jednorodzinnych. Dokładnie. Mówi właściciel takiego domu. Są dodatkowo odpowiedzialności jak komin. Nawet jeżeli nie mamy pieca i czegokolwiek, no to trzeba tego kominierza co jakiś czas wezwać, bo jak go nie wezwiemy, to na przykład ubezpieczenie nie działa i tak dalej. Ludzie też nie zdają sobie sprawy z wielu rzeczy, że jak jestem właścicielem, to mam więcej obowiązków. Ale z perspektywy wspólnoty spółdzielni, zwłaszcza na dużych osiedlach, to już nie jest takie oczywiste. Bywa, że sieci wodne mają różnych właścicieli lub własność nie została ustalona. Wreszcie od licznika do kranu rury przynależą już do konkretnych mieszkań. Ktoś będzie musiał sprawdzić jakość tej instalacji, która jest w nieruchomościach. Jacek Janas, zarządca nieruchomości. Na dzień dzisiejszy mamy obowiązek raz w roku dokonać tak zwanej kontroli, my to nazywamy w slangu sanitarnym, czyli wszystkich urządzeń, które mają wpływ na ochrony środowiska i zdrowia życia i tak dalej, więc być może trzeba będzie jeszcze kontrolować stan przewodów doprowadzających wodę. A to, jak się państwo domyślają, oznacza dla nas mieszkańców po prostu dodatkowe koszty. No tak. Nowe przepisy czekają na podpis prezydenta i lepiej byłoby nie zwlekać, no bo za opóźnienia grożą nam kary. W ustawie są też zapisy, które mówią o kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad jakością wody pitnej, czy działań służb państwowych zapewniających dostęp do wody. Trzeba spojrzeć pozytywnie. Positivity i Stevie Wonder, teraz w Trójce, 18.44. On the bright side, when there's so much going down on the other side, it's like I live in a bubble with no trouble and problems don't exist. I check on them, that ain't the case at all. It goes to back to the time when I was very small, not in mind but size and age. My papa used to say, "You can always look at the negative, but you should always live in the positive." So I try every day to live in that way.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 Such an optimist when it's more fashionable to be a pessimist. From within, 75% of what we read here and view. Well, I used to have a friend named Minnie Riperton who used to always say when she was living, like fine wine, and like seeing the glass of life is half full and half empty. I'm not saying sometimes life can be rough, but never to the point of me saying I've had enough. Long as my heart beats, I'm giving up. That's why I say every day, yeah, yeah, yeah.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 Hejnał Mariacki w Krakowie, no zna chyba każdy, ale teraz zabrzmiał w wyjątkowej odsłonie. Tradycyjną melodię wykonał amerykański trębacz wojskowy. Gest miał podkreślić dobre relacje polsko-amerykańskie. Najsłynniejszy polski hejnał odegrał sierżant Nick Del Villano, członek Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie. A tak to brzmiało.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 sojuszników jest wielkim zaszczytem. Finalista na wieży ma 24-godzinną wartę, więc jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem mu pomóc chociaż przez jedną godzinę. Co państwo sądzą? Dał radę? No, też mi się wydaje, że, że tak. To teraz Artur Rojek i bez końca. Tak jak bez końca można stać w Krakowie na rynku głównym obok kwiaciarek, patrzeć na Katedrę Mariacką, no i słuchać hejnału oczywiście. trzymać w pionie, kiedy wieje jak zatańczyć gdy się pali grunt, dziki wschód walczę by przez chwilę poczuć siebie walni mnie w głowę gdzie jest skrót, padam i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 Agnieszka Laskowska audycję przygotowała, Michał Jakubik zrealizował, Jacek Frenzel odebrał od Państwa telefony. Michał Gardia, skłaniam się i do usłyszenia. Na no w Krakowie Mariacka to jest oczywiście bazylika, a nie katedra. Pięć lat tam mieszkałem, a pomyliłem. Słyszymy się w czwartek, a po dziewiętnastej Aksamit i Anna Gacek.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 Na Poleca Radiowa Trójka.